Wapno tlenkowe, wapno węglanowe, milion różnych rodzajów wapna, dodatków do wapna, mikroelementów, które również możemy znaleźć w wapnie. Często rolnik troszkę się gubi, no bo właściwie jak wybrać to wapno, które będzie najlepsze konkretnie do naszego stanowiska? O tym rozmawiam z panem Leszkiem Nowakiem z firmy Agronowak. Panie Leszku, no, niech pan doradzi rolnikowi, czym się kierować, jakie parametry brać pod uwagę, a jakie można odpuścić sobie, gdy wybieramy najlepsze wapno na naszą ziemię? Tak, zgadza się. Jeżeli miałbym tutaj parę słów powiedzieć na temat wapnowania, chociaż jest to temat rzeka w rolnictwie, bo przecież wapnowanie to podstawa, ja się tutaj jak gdyby streszczę i powiem w ten sposób. Wielkopolska, z której ja pochodzę i zresztą tam, gdzie mam gospodarstwo, prowadzę, ale też i Kujawy, i pozostała część Polski posuwając się na północ. To jest rejon, gdzie no, spada bardzo dużo kwaśnych deszczów. Mimo tego stosujemy dużo, mówiąc tak kolokwialnie, chemii. Zwłaszcza stosujemy dużo siarki pod niektóre rośliny, takie siarkolubne. A to się przyczynia do degradacji gleby, czyli, czyli do obniżenia pH w glebie, żeby tą gospodarkę, która tam gdzieś jest zachwiana przez tą właśnie degradację zagospodarować i wpłynąć na lepszą strukturę używamy wapna. I teraz tak. My jako firma Agronowak mamy w ofercie ponad 12 rodzajów wapna. Tak? Czyli można by tutaj znowu robić całą listę długą, która by nam zajęła parę, parę minut. Generalnie podzieliłem wapno, które sprzedaję na wapno węglanowe i wapno tlenkowe. Samego tlenku sprzedaję mało, bo najwięcej wapna sprzedaję na okolice, tutaj w ogóle wrześni, środy wielkopolskiej, wielkopolskę. I tu sprzedajemy dużo węglanu, wapnia, a sam tlenek... Raczej, raczej nie, bo tlenek jest zalecany na y, gleby zwięzłe, y, a takie gleby mamy gdzieś tam powiedzmy na Lubelszczyźnie y, czy nawet zdarzają się takie gleby na, na Kujawach y, zwięzłe. A i u nas na Żuławach. Na Żuławach również. Mówiąc y, y, krótko sprzedaje więcej wapna węgla nowego, aniżeli tlenku wapna, chociaż tak, zdarzają się zamówienia i jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli sobie klient życzy, no to ja służę klientowi i dowożę to, co jest potrzebne. Czyli pierwszy element już mamy. Jeśli ciężkie gleby, to zasadniczo tlenkowe formy. Jeśli lekkie gleby, to... Jeżeli lekkie, to, to węglan, to, to, to wapno węglanowe. Jeżeli ciężkie, zwięzłe, iły, mady, to wapno tlenkowe. W ten, w ten sposób, tak? Właśnie miałem okazję dwie godziny temu rozmawiać z panem profesorem Grzebiszem, i rozmawialiśmy na temat różnego rodzaju wapna, między innymi na temat kredy, którą również mamy w ofercie i okazało się, że no, zdaje egzamin. Jeżeli chodzi o wapno szybko działające i wysoką reaktywność, to kreda jak najbardziej, czyli tak interwencyjnie, gdzie trzeba zadziałać szybko, to jak najbardziej kreda która y, ma powiedzmy w granicach 50-52% wapnia, y, jest granulowana i można ją wysiać y, szybko podczepiając y, rozsiewać do nawozu. Y, mamy ten nawóz skonfekcjonowany po pół tony w worku i w zależności od zapotrzebowania można tam gdzieś uzupełnić to, to, to wapno. Tona, dwie, trzy służymy takim konfekcjonowanym wapnem również. Albo różnica jest również w czasie wchłaniania między wapnem węglanowym a tlenkowym. Tlenkowe działa szybciej i krócej utrzymuje swój efekt. Węglanowe wprawdzie dłużej, ale dłużej utrzymuje. Czyli kreda działa jeszcze szybciej niż tlenkowe? Mógłbym powiedzieć, że no porównywalnie, porównywalnie tak jak tlenkowe. Natomiast kreda sama w sobie jest lepiej przyswajalna przez rośliny jeszcze. Dlatego możemy stosować tą kredę pogłównie, czyli kiedy roślina już rośnie, dajmy na to: są to buraki, kukurydza, pszenica, nawet pszenica w fazie, w fazie, tam powiedzmy. Strzelania w było też można stosować, nic się nie dzieje, nie ma ryzyka, że, że będzie ta roślina uszkodzona. Kreda ma, ma, ma takie działanie, gdzie czy będzie go więcej czy mniej to, to, to się nic nie jest w stanie stać. Tlenek wapnia natomiast może, może spowodować popalenie, popalenie lub podsuszenie również gleby. to jest ta różnica. A zwłaszcza, że mamy teraz bardzo suchą pogodę, bo i sucha zimna wiosna. Zimę też mieliśmy taką bardzo suchą, bo w ogóle nie było śniegu. Tak? Proszę wyobrazić sobie takie zjawisko, że jesienią zostało, zostało wapno rozsypane na polu. I Jeszcze na wiosnę, jeszcze w kwietniu można było właściwie biorąc grudkę ziemi zobaczyć tam niewchłonięte, nierozpuszczone kawałki wapna. Jak takim sytuacjom można zaradzić? Żeby wapno było wchłaniane przez glebę musi być wilgoć. Woda to podstawa, powiem kolokwialnie, nie tylko w przypadku wapna, ale i życia. Tak? Nas, ludzi, roślin tym bardziej. Żeby doszło do prawidłowego rozkładu wapna musi być woda. Wiadomo, stosujemy wapno po żniwach, kiedy są temperatury, powiedzmy, rzędu 25-30 stopni, przychodzi na to zabieg, czy to jest agregat, czy to jest talerzowanie, czy też orka, wiadomo, jest przykryte, ale... Tak długo jak nie będzie wilgoci, to wapno się nie będzie rozkładało. Czyli taka zima jak była w tym roku, że praktycznie w ogóle nic nie padało z nieba, to po prostu skutecznie załatwia temat yy, odmownie i to wapno będzie, no musi leżeć w tych grudkach. Musi leżeć, natomiast podkreślam, zależy z, jakiego, z jakiej kopalni, jak, jak, je, jak, jak, jak to jest mielone, czy jaka jest frakcja, czy to jest... Wapno drobno zmielone i ma frakcję powiedzmy tam 0,2 mm, czy jest zmielone na, na, na 2 mm. Na, najstarsze skały, dolomity, które są zmielone powiedzmy i mają frakcję ponad 2 mm, mogą roz, rozkładać się parę parę lat, bez względu na to, czy będzie susza, czy będzie woda, bez względu na te warunki atmosferyczne. Także, Ale zaraz, się... zaraz, czyli załóżmy sobie teoretycznie, że przyszła zima będzie taka sama jak obecna, to jakim konkretnie wapnem powinniśmy wapnować po żniwach, żeby mieć jak najlepszy efekt i pełną wchłanialność tego wapna? Na glebach lekko związłych, gdyby nam się powtórzył scenariusz właśnie takiej zimy jaka była, wapno węglanowe, może być to wapno z magnezem lub lub bez, ale jednak węg węglan wapnie. Może. Ale to bardzo drobno mielone, tak? Im drobniej zmielone, tym łatwiejsza przyswajalność. Raczej tak. Ale, ale też tak. podejrzewam, że im drobniej zmielone, tym większa cena. Zgadza się, zgadza się. Cena wapna to bardzo ciekawy temat, bo cena wapna na, na kopalniach to nie są jak gdyby duże pieniądze, ale dochodzi coś takiego jak transport. Transportowanie wapna z Siebieża, czy z Kielc, czy y, z Ołdrzychowic Kłodzkich, y, czy z innej y, części Polski to są koszty. Czasami transportujemy wapno po 250 do ponad 320 km i nie ukrywam, że należy zamawiać wapno wtedy, kiedy jeszcze żniwa nie ruszają pełną parą, kiedy transport jest y, dostępny i na transporcie możemy zaoszczędzić. No i różnica w cenie czasami waha się do 20 zł na jednej tonie pomiędzy czerwcem a powiedzmy sierpniem. Także warto zamawiać wcześniej i jesteśmy w stanie zaoszczędzić sobie na jednym transporcie nawet o 400-500 zł.